Jana rozdział jedenasty. A był pewien chory łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i Marty siostry jej, a była to ta Maria, która namaściła pana maścią i otarła nogi jego swymi włosami, jej to brat łazarz chorował. Posłały wtedy siostry do niego, mówiąc, Panie, oto ten, którego miłujesz, jest chory. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. A Jezus miłował Martę i siostrę jej i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że jest chory, wtedy został przez dwa dni na miejscu, gdzie był. Potem rzecze do uczniów swoich, idźmy znowu do ziemi ludzkiej. Mówią mu uczniowie, mistrzu, dopiero co szukali Żydzi, żeby cię ukamienować i znowu tam idziesz? Odpowiedział Jezus. Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo w nim światłości nie ma. To powiedział i potem rzekł do nich, Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, ale idę obudzić go. Wtedy rzekli uczniowie jego, panie, jeśli zasnął, będzie zdrów. Ale Jezus mówił o śmierci Jego, lecz oni mniemali, iż o zaśnięciu snem mówi. Wtedy więc rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. I cieszę się ze względu na was, że tam nie byłem, abyście uwierzyli. Ale pójdźmy do Niego. Rzekł więc Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy z Nim poumierali. Przyszedłszy wtedy Jezus, znalazł go już cztery dni w grobie leżącego. A była Betania blisko Jerozolimy, jakby na piętnaście stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po bracie ich. Marta wtedy, gdy usłyszała, że Jezus idzie, pobiegła na spotkanie Jego, ale Maria w domu siedziała. Rzekła wtedy Marta do Jezusa, Panie, gdybyś był tu, nie byłby umarł brat mój ale wiem, że i teraz o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzecze jej Jezus, zmartwychwstanie, brat twój. Rzecze mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dzień ostateczny. Rzekł jej Jezus, jam je zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby też umarł, żyć będzie. I ten, który żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz temu? Rzecze mu, tak, panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. I to, rzekłszy, poszła i potajemnie zawołała Marię, siostrę swoją, mówiąc, Nauczyciel jest tu i woła Cię. Ta, skoro tylko usłyszała to, wstała wnet i szła do Niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. Żydzi tedy, którzy z nią byli w domu i pocieszali ją, Ujrzawszy, że Maria prędko wstała i wyszła, poszli za nią, mówiąc, że idzie do grobu, aby płakać tam. Ale Maria, gdy przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, przypadła do nóg Jego i rzekła Mu – Panie, gdybyś był tu, nie byłby umarł brat mój. Jezus wtedy, gdy ją ujrzał płaczącą i Żydów, którzy z nią przyszli płaczących, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się. I rzekł – Gdzie Go położyliście? Mówią mu: Panie, pójdź i zobacz! I zapłakał Jezus. Rzekli tedy Żydzi: Patrz, jak go bardzo miłował. A niektórzy z nich mówili: Nie mógłże ten, który otworzył oczy ślepemu, uczynić, żeby i ten nie umarł? Ale Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, przyszedł do grobu, a była to pieczara i kamień był położony na niej. Rzecze Jezus: Zdejmijcie kamień! Rzekła mu Marta, a siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już czwarty dzień w grobie. Rzecze jej Jezus, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Zdjęli tedy kamień, gdzie był umarły położony. A Jezus wzniósłszy oczy swe w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że mię wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mię wysłuchujesz, ale to powiedziałem ze względu na lud stojący, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. I to rzekłszy zawołał głosem wielkim, Łazarzu, wyjdź tu. I wyszedł umarły, mając związane nogi i ręce chustami i twarz jego była chustką obwiązana. Rzecze im Jezus, rozwiążcie go i niechaj odejdzie. Wielu tedy z Żydów, którzy przyszli do Mary i widzieli to, co uczynił Jezus, uwierzyło weń. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, co uczynił Jezus. Zebrali tedy radę przedniejsi kapłani i faryzeusze i mówili, cóż uczynimy, albowiem człowiek ten wiele cudów czyni. Jeśli zostawimy go tak, wszyscy uwierzą weń i przyjdą Rzymianie i zabiorą świątynię i naród nasz. A jeden z nich, Kajfasz, który był najwyższym kapłanem roku tego, rzekł im, wy nic nie wiecie. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a nie cały ten naród zginął? A tego nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku tego, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale żeby też rozproszone dzieci Boże w jedno zgromadzić. Od tego dnia naradzali się, aby go zabić. Jezus wtedy już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy, która jest blisko pustyni, do miasta, które zowią Efraim i tam mieszkał z uczniami swoimi. A była blisko Pascha Żydowska i wielu ich szło z kraju do Jerozolimy przed Paschą, aby się oczyścić. I szukali Jezusa i mówili jedni do drugich w świątyni stojąc, co się wam zdaje, pewno nie przyjdzie na święto. A przedniejsi kapłani i faryzeusze wydali rozkaz, jeśli się kto dowie, gdzie jest, żeby oznajmił, by go pojmać.